Dano 6 głosów. Wobec Powyższego Komisja Sportu stwierdza, co następuje. Nowym przewodniczącym Rady Miejskiej w Kowarach został pan Krzysztof. Przeczyt... Dziękuję. mm Komisja Skrutacyjna w składzie Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej Artykuł Brona, Członkowie Maria Dzieńska, Kamila Pietraszek-Pachoszniczyk. Na wniosek co najmniej 1 4 ustawowego składu Rady Miejskiej w Kowarach przeprowadzono głosowanie tajne w celu odwołania pana Zbigniewa Mazuraka z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach. Przy ustawowym składzie rady wynoszącym 15 osób obecnych na sali uprawnionych do głosowania było wymagana co najmniej połowa ustawowego składu rady 15 osób, minimalna liczba głosów do wykonania wyższego odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach 8 osób, liczba radnych, którym wydano karty do głosowania, 15, liczba karty do 15, liczba głosów nieważnych, 0, liczba głosów ważnych, 15, liczba głosów za, 9, liczba głosów przeciw, 6, liczba głosów wstrzymujących się, 0. Wobec powyższego komisja skupacyjna stwierdza, co następuje. Pan Zbigniew Mazurach został wybrany z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach Dziękuję. Dziękuję. w życie z nim podjęcia. Kto z Panów pan jest za e, podjęciem tak brzmiącej uchwały? Osiem osób. Kto jest przeciw? Że do Komisji Sprawacyjnych stwierdza, że nastąpił na wiceprzewodniczącego wybrany w ramach Pietraszek.